Naukowy zawrót głowy. Dobry wieczór. Dziś porozmawiamy o zjawisku nowym, które stanowi wyzwanie dla badaczy. Prosumpcjonizm. Niewiele wiemy, ale w zeszłym tygodniu w Warszawie odbyła się konferencja naukowa na ten temat. Co oznacza ten termin? Po co nam jest potrzebna wiedza o prosumpcjonizmie? O tym opowie pan dr Piotr Siuda z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, koordynator raportu analitycznego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór państwu. Tak, rzeczywiście. Jestem koordynatorem projektu badawczego Prosumpcjonizm po Przemysłów i tak jak wspomniała pani, w zeszłym tygodniu odbyła się konferencja poświęcona temu projektowi. Zajęliśmy się e, czymś czego do tej pory jeszcze w Polsce nie badano, to znaczy zajęliśmy się właśnie popkulturą, a konkretnie mówiąc tym, jak producenci polskiej popkultury podchodzą do marketingu, czy w Polsce kultura popularna jest okazją do zaangażowania konsumentów w proces twórczy, to znaczy, czy mamy do czynienia właśnie z prosumpcjonizmem, czyli stymulowaniem, wykorzystywaniem aktywności konsumentów, odbiorców popkultury, coś, co w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy ma już miejsce i o czym się pisze, o czym się mówi. I termin jest znany, to jest... Tak termin nie znany, tak? Tam termin jest dosyć znany, on, znaczy on funkcjonuje głównie w literaturze naukowej, natomiast my oczywiście będąc naukowcami chcieliśmy opisać jak wygląda sytuacja producentów ze strony producentów. Użyliśmy tego terminu po prostu, aby jakoś te nowe trendy w marketingu określić. Chodzi tu o te trendy, które wychodzą do konsumenta, do odbiorcy, które mają na cel zaangażowanie, wykorzystanie jego potencjału twórczego, wykorzystanie jego pracy. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że konsument sam jest na tyle zaangażowany, emocjonalnie to, co odbiera, w to, co ogląda, w to, co słucha, że chce sam promować to w jakiś sposób. Ale to jest nieświadome, jak sądzę. W wielu znaczy on przypadkach tego nie jest to To znaczy on nie wie, że takie marketingowe zabiegi oczywiście są, próbuje się wdrażać. Natomiast jest to dosyć świadomy często proces, to znaczy mamy do czynienia z jakimiś wspólnotami fanowskimi, które podejmują te aktywności dosyć intensywnie. Natomiast oczywiście ten potencjał prosumencki widzi się nie tylko w takich najbardziej zaangażowanych odbiorcach, ale również w każdym z nas. To każdy z nas może w jakiś sposób daną markę medialną promować, na przykład przez zwykłe chociażby kliknięcie przycisku like na Facebooku, na jakimś fanpage'u związanym z danym popkulturowym tekstem. Ale są też Ale... takie techniki, które można nazwać manipulacyjnymi, które wykorzystywane są przez właśnie firmy produkujące, czy to płyty, nawet wydawnictwa książkowe, rodzaj manipulacji, która ma wciągnąć tego odbiorcę w, w taką grę, no i poprzez to ma on się stać tym prosumpcjonistą. Znaczy ja bym tego nie rozpatrywał w kategoriach negatywnych, jakichś manipulacji, to znaczy rzeczywiście prosumpcjonizm, angażowanie konsumentów ma się przyczynić do zwiększenia zysków firm, a ale jest też tak naprawdę z korzyścią dla konsumentów, ponieważ oni w momencie, kiedy zaczynają pracować, lubią coś tak bardzo, że zaczynają pracować na rzecz danego produktu, no to zyskują też wpływ na kształt tego, jak wygląda jak dany film, dany serial, książka, komiks i oczywiście w jakiś sposób mogą też się twórczo realizować, produkując jakieś amatorskie produkty wokół tych tekstów. My żeśmy tak naprawdę nie chcieli być jakimiś tutaj właśnie i złej nowiny. Raczej się skupiliśmy na tym, żeby pokazać, że ten prosumpcjonizm, tego typu marketingowe praktyki są w Polsce bardzo słabo rozwinięte. Czyli wy znaczy, nie tak oceniacie, tylko badacie problem. Oczywiście. Oczywiście nie, nie oceniamy, badamy. Chociaż tak naprawdę chcielibyśmy, aby w przypadku polskich firm te zabiegi były bardziej rozbudowane. Uważamy, że to by było z korzyścią dla wszystkich. Niestety wyszło nam coś innego. Wyszło nam z badań, że w Polsce producenci cały czas są niezwykle nieśmiali jeśli chodzi o stosowanie tych nowych trendów marketingowych. Zwykle sprowadza się to do korzystania z social media, na przykład z Facebooka i tworzenia jakichś stron związanych z danym produktem popkulturowym. Brakuje odważniejszych kroków, na przykład kroków związanych z łagodzeniem podejścia do prawa autorskiego, aby konsument mógł się zaangażować w tworzenie jakichś dzieł w oparciu, jakieś już istniejące produkty popkulturowe, no to musi być łagodne podejście do prawa autorskiego. Należy po prostu konsumentowi zezwalać na to, że on może korzystać z danych produktów tak, jakby chciał. No, generalnie ustaliliśmy, że te działania polskich firm są niezwykle nieśmiałe, to znaczy one są ograniczone. Oczywiście jest to również zróżnicowane pod względem tego, jaki rodzaj popkulturowych przekazów się produkuje. Inaczej to wygląda w przypadku gier, inaczej w przypadku komiksów, inaczej filmów, muzyki. Chyba najlepiej wypadli pod tym względem właśnie producenci gier i komiksów. To znaczy, znaczy najbardziej zaryzykować... angażują odbiorcę, tak? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie najbardziej angażują odbiorcę. Szczególnie zachwyca nas tutaj poziom producentów Wiedźmina, znaczy tej, tej, tej gry Wiedźmin oraz Wiedźmin 2. Tutaj rzeczywiście zauważyliśmy, że CD Projekt jest firmą, która pokazuje takie modelowe działania prosumenckie, tak jak to one rzeczywiście wyglądają w wypadku film zachodnich. Mamy do czynienia z traktowaniem konsumentów w kategoriach wręcz takiej wspólnoty, która ma niezwykły wpływ na wizerunek marki Wiedźmin, która ma wpływ na to, jaki będzie odbiór całej gry i która to wspólnota może być wykorzystana właśnie do promocji. Na przykład jest niezwykle aktywna na Facebooku. Gracze produkują własne modyfikacje gry, produkują teledyski fanowskie, trailery, jakieś własne gra. I tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest wykorzystywane przez producentów i jest przez producentów stymulowane. Producenci, wydawcy komiksów to są byli fani, w związku z tym oni rozumieją, że należy wychodzić, być otwartym wobec konsumentów, wychodzić do społeczności konsumentów i stymulować te aktywności różnorodne. Ale tak naprawdę producenci gier oraz komiksów, i to oczywiście nie wszyscy, to są, to są wyjątki. W zdecydowanej większości branża rozrywkowa jest nastawiona zachowawczo wobec konsumentów. Szczególnie widać to w przypadku filmów, muzyki. Tutaj traktuje się wytwory, takie jak filmy, czy właśnie płyty, jako zamknięte kompozycje, jako teksty, które są produkowane bardzo długo i nie ma właściwie żadnej możliwości zaangażowania odbiorców w produkcję. Być może w produkcję nie, nie, jednak już na etapie odbioru udostępniane są na przykład fragmenty e, utworów bezpłatnie. Jak to się ma do praw autorskich? No właśnie z tym udostępnianiem utworów to też nie jest taka prosta sprawa, ponieważ jak wspomniałem o grach, że tam rzeczywiście udostępnia się różne fragmenty, a nawet często za darmo udostępnia się gry. Natomiast w przypadku filmów, seriali, muzyki tutaj jeśli mamy do czynienia z udostępnianiem jakichś fragmentów, to są to na przykład fragmenty typu wywiady z twórcami albo na przykład filmiki pokazujące kulisy kręcenia danego serialu czy filmu. Są to tak naprawdę fragmenty, które niespecjalnie stymulują aktywność. Gdy Gdyby to na przykład zostało podparte jakimś organizowaniem jakichś konkursów. Kto nakręci najlepszy film związany z danym serialem i tak, dalej, i tak dalej, byłoby to zdecydowanie bardziej takie prosumpcyjne podejście. Wspomniała Pani też o prawach autorskich. Tutaj znowu mamy do czynienia ze zróżnicowaniem, jeśli chodzi o to, jaki rodzaj tekstu popkulturowego się produkuje. Znowu zdecydowanie bardziej liberalni do problemów związanych z prawem autorskim. Liberalniejsze podejście mają wydawcy gier. Oni rozumieją że nie ma właściwie szansy, aby walczyć z piractwem internetowym, że jest to walka z wiatrakami i właściwie również może być niekorzystne, jeśli chodzi o wizerunek danej filmy. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby skorzystać na, na tym w jakiś sposób. Stąd na przykład stymuluje się powstawanie tak zwanych modów, czyli modyfikacji gier. To są modyfikacje, które są tworzone przez graczy, najbardziej zaangażowanych graczy. Niezwykle restrykcyjne podejście do prawa autorskiego wykazali przedstawicielem muzycznej, filmowej. Tutaj się traktuje filmy, muzyka jako dzieła, w które to dzieła zaangażowani są artyści, w powstanie tych dzieł zaangażowani są artyści. Właściwie nie ma tu miejsca dla amatorskiej działalności jakiejkolwiek. Niezwykle restrykcyjne podejście. Wręcz tutaj się mówi, mówiło, jeden z takich, um, jeden z respondentów, który był przez nas przepytywany, jeden z prezesów wytwórni, jednej z wytwórni filmowych, wspomniał wręcz o tak zwanym procesie porządkowania internetu, że należy porządkować internet, aby w eliminować wszelkie przejawy naruszenia właśnie licencji i to obrazuje, jak właśnie branża filmowa i muzyczna podchodzi do, do prawa autorskiego. Niezwykle, niezwykle restrykcyjne podejście. A jak sprawy się mają, w, jeśli chodzi o wydawnictwa? Wydawnictwa książki, zaangażowanie odbiorcy czytelnika właśnie w promocję książki, czy też w ogóle zaangażowanie w dany tytuł, w daną tematykę? Mhm, tutaj bardzo podobnie jak w wypadku filmów i seriali, muzyki, też się traktuje książki jako dzieła. Dzieła, które są związane z takimi pojęciami jak sztuka, artysta. W związku z tym no, trudno sobie wyobrazić, taką sytuację, żeby amatorzy mieli pisać książki za, za pisarzy. Natomiast takie podejście właśnie skutkuje tym również, że nie ma specjalnie działań, które można określić mianem działań, działań marketingowych wokół pewnych książek. To znaczy znowu tutaj ten kontakt na przykład artysty, pisarza z czytelnikami jest sporadyczny. Wydaje się, że w takim duchu prosumpcyjnym właśnie byłoby to, aby firmy stymulowały taki kontakt, aby na przykład pisarze uwzględniali życzenia fanów, to znaczy na przykład wprowadzali jakieś postacie lub, lub właśnie rezygnowali z pewnych postaci, które, które są nielubiane. Jeszcze jedna odsłona tego problemu, to znaczy od strony właśnie firm, które w jakiś sposób badają rynek, jak udoskonalić swoje produkty, na co jest zapotrzebowanie, przewidują wzory konsumpcji, szacują, jak ona będzie wyglądała w przyszłości, sprawdzają, czy te testy się przyjmą w danej grupie docelowej. To są takie badania wykonywane no, na nieświadomym odbiorcy. Wyobrażam sobie, żeby pierwszą rzeczą, którą się napotyka na przykład na fanpage'u facebookowym jakiegoś filmu czy serialu była informacja o tym, że to są badania rynkowe, a właśnie tak tego typu narzędzia jak, jak fanpage na facebooku są właśnie do tego wykorzystywane. Producenci sami przyznawali, że jest to jakieś źródło informacji, chociaż, chociaż zaznaczali, że zdecydowanie wolą opierać się, woleliby opierać się na jakichś trafniejszych, rzetelniejszych badaniach rynkowych, ale często nie mają na takie nie wiem, pieniędzy. W związku z tym właśnie poprzestają na takim monitorowaniu społeczności fanów na przykład na Facebooku. Warto zaznaczyć, że obecnie Facebook króluje, jeśli chodzi o komunikację internetową z fanami. Odchodzi się od stron dedykowanych specjalnie danemu filmowi, serialowi, grze, na rzecz właśnie fanpage'y facebookowych. Państwa badania polegały na tym, że badaliście to od strony firm, to jest jedna sprawa, a druga sprawa to jak wyglądały badania wprowadzone wśród odbiorców. Znaczy właśnie nasz projekt tym się różnił od wszelkich innych działań badawczych na tym polu, że my się skupiliśmy rzeczywiście na tych odgórnych sferach decyzyjnych, jeśli chodzi o popkulturę, czyli przeprowadzane były wywiady z przedstawicielami różnych firm z branży właśnie gier, filmów, seriali, muzyki, wydawnictw. Były to wywiady z prezesami, członkami rad nadzorczych, szefami działów marketingu i PR, szefami działów kupna i dystrybucji itd. Właściwie tego typu podejście, że my żeśmy się skupili na producentach, na tych sferach decyzyjnych zdeterminowało nasze działania. Również na przykład przebadaliśmy społeczności wirtualne fanów, na przykład właśnie wspomniane fanpage e facebookowe, ale nie pod kątem tego, co fani robią, tylko pod kątem tego, jakie działania są stymulowane właśnie przez producentów. Takie podejście, że skupiliśmy się na sferach decyzyjnych, na producentach, to jest właśnie coś, co miało różnicować nasze, nasze badania i w tym względzie są to badania, zaryzykowałbym nawet stwierdzenie rewolucyjne w skali światowej, ponieważ rzeczywiście się bada prosumpcję i tego typu trendy, to się zwykle bada z poziomów oddolnych, czyli konsumentów, tego, co robią konsumenci, właściwie nie zwracając uwagi, jak to widzą wszystko producenci. Jak pan widzi przyszłość prosumpcjonizmu w Polsce? W którym kierunku to zdąża? Znaczy myślę, że w kierunku rozwoju na pewno i tutaj wydaje się, że głównym czynnikiem e, będzie sposób dystrybucji e, przekazów popkulturowych, bo on się drastycznie zmienia i dostrzegają to też właśnie producenci, na przykład w wypadku producentów muzycznych czy telewizyjnych, e, oni to w wielokrotnie podkreślali, że będą musieli prawdopodobnie tego typu działania intensyfikować, w związku z tym, że zmieniają się kanały dystrybucji. Wielokrotnie był przytaczany, jeśli chodzi o telewizję, taki serial amerykański House of Cards, który jest serialem wypuszczonym tylko w internecie, wyprodukowany za 100 milionów dolarów. I był on takim przykładem, że to, że mamy do czynienia z przeniesieniem produkcji do internetu, będzie wymuszało właśnie angażowanie konsumentów. To oni będą musieli coraz bardziej się o tym filmie wypowiadać w internecie, być może będą angażowani w jakieś właśnie działania twórcze, nagrywanie własnych krótkich filmików związanych z tym z tymi serialami. Podobnie w wypadku muzyki. muzyki. Branża muzyczna przyznała, czy przedstawiciele tej branży przyznali się, że oni przegapili moment odpowiedni na przejście na sprzedaż cyfrowy, digitalną, cyfrową. W momencie, kiedy mamy rozwój sprzedaży cyfrowej muzyki, na przykład powstanie takich serwisów jak Spotify, również branża muzyczna dostrzega, że ten, ten, będzie musiała się zmienić, ewoluować, że tutaj coraz aktywniejsze podejście do konsumenta będzie wymagane. Po to, aby go właśnie oczywiście zainteresować, aby wywołać jego jakieś działania twórcze, jego aktywność i oczywiście w ostatecznym rozrachunku na tym zyskać. Także wydaje mi się, że prosumpcja to, to trend wzrastający, że będziemy obserwować coraz więcej działań tego typu i konsument będzie angażowany w coraz więcej aktywności. Do jakiego stopnia może stać się współtwórcą? Czy wydaje się, że na pewno nie, będzie, nie będziemy mieli do czynienia z sytuacją, kiedy a, jakieś amatorskie wytwory, jakieś amatorskie dzieła będą sprzedawane, tak jak profesjonalne, ponieważ często zdarza się także, czy przynajmniej póki co one są dosyć słabej jakości. E, natomiast e, na pewno w oparciu o wytwory konsumentów można budować jakieś działania marketingowe. To, to wydaje się, że to na pewno. Mówiliśmy dziś o zjawisku prosumpcjonizmu, który zaczyna dominować nasze postawienie, w konsumenckie w odbiorze przemysłu popkulturowego. Gościem programu był pan dr Piotr Siuda z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję naszym słuchaczom Katarzyna Jankowska. Podajemy komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji dotyczący wysokości opłat abonamentu za używanie